Wydawnictwo Kultura Gniewu przedstawiam To tam? Bezdomne hmm. pod tytułem Bezdomne wampiry zawiera komiksy Tadeusza Baranowskiego z lat 85-2009. Są to opowiastki, w których głównych rolach są obsadzone wampiry Szlurp i Borb. Sam Tadeusz Baranowski znany jest z wielu komiksów, które w latach 80 i dziewięćdziesiątych były czytane przez, przez młodszych czytelników, ale nie tylko. No, chociażby jest twórcą Sherlocka Bombla, który potrafił znakomicie rozwiązywać sznurówki, ale nie tylko, ponieważ to właśnie Sherlock Bombel rozwiązał zagadkową sprawę i odpowiedział na pytanie skąd wieje wiatr. Baranowski stworzył też przygody smoka Diplodoka. Ale bezdomne wampiry niczego nie rozwiązują. One szukają pożywienia. Są wiecznie głodne i spragnione świeżej hemoglobinki. I w takim biednym kraju, jakim jest Polsylwania, mogą jedynie pomarzyć o takiej krwawej mery, jaką właśnie pije. Muszą się zadowolić na przykład krwią jakiegoś podpitego menela, po której kac jest większy niż po denaturacie. Nie muszę chyba dodawać, że te przygody są przesycone specyficznym humorem autora. Mamy tutaj zarówno slapstickowe gagi, żarty językowe. W opowiadaniu, kto z kołkiem wojuje, ten od kołka ginie, Narracja w stylu Wraz z demokracją nastąpił w Polsylwanii nowy ład i porządek. Upiory z przeszłością musiały odejść w zapomnienie. Zdzicho za zasługi został komendantem głównym organizacji nowych łowców wampirów. Ale dawne urazy i uprzedzenia tkwiły jak osikowa drzazga w organizmie i umyśle Zdzicha. Bądź też w opowieści Szanowne zdrowie, nikt się nie dowie Jako smakujesz, aż cię zepsujesz Kiedy jednego z wampirów boli ząb Mamy wizytę w nietoperzowym funduszu zdrowia Czyli w nfz -cie. Ale żeby scharakteryzować styl dowcipu Baranowskiego Ja bym go nazwał bajkowym Czy może bajecznym Nie w przenośni, wręcz dosłownie O co chodzi? Styl rysunku autora jest bardzo szczegółowy. Dane opowieści możemy oglądać po kilka razy i wypatrywać w tle szczegółów, które umknęły nam wcześniej. Szczegółów, które dopowiadają i dookreślają ten fantastyczno, baśniowo-bajkowy świat. Jakieś dziwne żyjące muchmorki, jakieś stworki malutkie, żywe kamienie czy skały z oczami i nosami. Jednak wszystko to jest bardzo przyjazne, wręcz jak w animowanej dobranocce dla dzieci. I w ten klimat i w taką konwencję wrzuceni są dwaj wampirzy nieudacznicy, którzy no nie pasują troszkę do tego świata. Żart i uśmiech na twarzy czytelnika wynika właśnie z zetknięcia się postaci rodem z horroru z takimi łagodnymi sytuacjami. Na przykład spotkanie poczciwej staruszki od której to krwiożercze wampiry chcą wyciągnąć troszkę czerwonych krwinek. Kiedy babcia okazuje się, że zna znakomicie karate i przepędza niesforne stworzenia, no to widzimy właśnie, że humor wynika tutaj jakby z niedopasowania się postaci rodem z horrorów do tej całej otoczki. Natomiast grekonwencją do szczytowej formy doprowadza Baranowski w jedno najlepszym tutaj utworze w tym zbiorze, czyli Szlurp i Burp kontra Torgal, gdzie nasze wampiry spotykają postać z innego komiksu, czyli właśnie Torgala. Jest to znakomite dzieło które zaczyna się tradycyjnie jak zwykły komiks gdzie narrator wprowadza powoli oglądacza do fabuły Czasy teraz takie, że co wam będę mówił nie ma nic gorszego niż być polskim wampirem narysowanym przez polskiego autora i o tym właśnie myślą nasze prowincjonalne wampiry Szlurp i bur grzejąc się w świetle księżyca. I przez pierwszą stronę mamy opis, jak to wampiry gnuśnieją w swoich grobowcach i postanawiają coś zrobić, żeby być bardziej popularne, no bo to takie wampiry, no to przecież nikt się tym nie interesuje. No i jeszcze narzekają, że nazwisko autora, gdyby było amerykańskie, no to może jakieś możliwości awansu w przyszłości by były, jakaś kariera na horyzoncie. Tak więc postanawiają wybrać się do wysokiej izby superwampirów. Zaczyna się wyprawa naszych bohaterów. Co opisuje narrator? Decyzja zapadła. Szlurp i Borb udali się do wysokiej izby, znajdującej się tylko dwa kroki od ich grobowca. W miłej dolinie, otoczonej kwieciem, śpiewem ptaków i... Narracja nagle się urywa i widzimy, że wampiry słyszą narratora. Jeden, ten wysoki, mówi tak. Hej, autorze, do cholery! Wypraszamy sobie takie opisy. Kto będzie czytał takie beznadziejne przygody? <głos> na co? <głos> reaguje narrator, reaguje autor, jakby słysząc twory swojej wyobraźni, widząc, że na papierze one mówią do niego. Narrator troszkę zmienia się. W takim razie cofam to, co napisałem poprzednio, W się autor. Ten za siedmioma górami, za siedmioma lasami, w górach niedostępnych, straszliwych, potwornych, przerażających, miała swoją siedzibę Rada Superwampirów. I do niej, to nie bacząc na niebezpieczeństwa, wyruszyli szlurp i bernie. No, to już się lepiej podoba wampirom. Hej, autorzy, teraz lepiej, ale nie przesadzaj, mówią nasi koledzy. Ale teraz autor, żeby wbić pineskę swoim wampirom do tyłka, a może właśnie tą osikową drzazgę, stawia na ich drodze przeszkody. Muszą one pokonywać przepaście, głębokie rozpadliny i inne niebezpieczeństwa. Widzimy jakieś spadające kamienie i na obrazku widać, że same wampiry są zdziwione, co ich twórca im tutaj zgotował. I czytelnik ma na co popatrzeć. Jak pisze autor No i dla czytelnika te przeszkody muszą być właśnie stworzone Ku nieuciesze naszych bohaterów A kiedy wreszcie dochodzą do celu swojej podróży Niestety u wejścia groty pilnował zły smok I patrząc na tego smoka, który jest właśnie jak wyjęty ze smoka Diplodoka, mamy celną uwagę wampira. Hej autorze, znowu przesadziłeś, zrób coś z tym smokiem. I tak ta ciekawa opowieść toczy się pomiędzy interakcją czytelnika, autora, a głównych bohaterów graficznego opowiadania. Kiedy smok zostaje zgładzony przez Deus Ex Machina w postaci jakiegoś rycerza, wampiry mówią Autorze, dziękujemy. W następnym zaś kadrze autor komentuje. I tak oto, dzięki pomocy autora oraz własnej inicjatywie, Szlurp i Berb mogli w końcu stanąć przed obliczem Wysokiej Izby. Oczywiście inicjatywa wampirów sprowadzała się do tego, żeby poprosić autora, żeby coś zrobił z tym smokiem, no bo same są tak biedne i wychudzone, że no nie będą w stanie pobić takiego potwora. Ale to dopiero połowa wyprawy, ponieważ dzięki spotkaniu z Wysoką Izbą dostają specjalne amulety, dzięki którym możemy się spotkać z Torgalem. Właściwie wampiry zamieniają się w Torgala za sprawą magicznych ruchów ołówkiem i kredką twórcy komiksów. No ale wtedy przychodzi prawdziwy Torgal i mamy... Starcie prawdziwego torgala z przemienionymi wampirami w torgala no, sztucznego, sobowtóra złego, wampirzego torgala. Jest to no, najlepsza opowiastka w tym zbiorze, no, chociaż końcówka może troszkę rozczarowuje, nie będę jej zdradzał, ale ja oczekiwałem być może jakiegoś jeszcze bardziej pójścia w stronę jeszcze większego przełamania konwencji, skoro już skaczemy tutaj od autora, twórcy, bohatera, czytelnika jeszcze innego tworu, kulturalnego, no to fajnie byłoby, gdyby na przykład wprowadzić coś z elementu fotografii, na przykład wkleić zdjęcie autora i pokazać, powiedzmy, no, że może te postaci jakoś wychodzą do autora w świat rzeczywisty. No ale to już moje takie osobiste odczucie. Notabene naj, najsłabiej oceniałbym te takie najświeższe z 2009 i 2008 roku komiksy, bo one jakby no trącą za bardzo taką bieżącą publicystyką. Tak więc te starsze rzeczy zdecydowanie lepiej wypadają, bo te aluzje już się troszkę tak zakamuflowały i nie są tak nachalne. Choć te odczucia pokrywają się z, z, z pewnymi recenzjami, które mówią, że te zakończenia, te płyny tych opowieści nie są tak dobre jak inne rzeczy Baranowskiego, jak rzeczy Baranowskiego w jego najlepszej formie. No, być może, być może, ale są one na tyle dobre, że mnie. Człowieka, który nie zna całego dorobku Baranowskiego, wampiry bezdomne zachęciły do tego, żeby właśnie sięgnąć po inne rzeczy naszego rodzimego polsyniwańskiego, twórcy komiksów by sprawdzić inne postacie, jakie stworzył. No, diplodoka już znam, ale jeszcze jest profesor pewien, jest tego sporo i myślę, że skoro mnie wampiry zachęciły, żeby poznać innych kolegów po fachu, tych bezdomnych wampirów to mam nadzieję, że ja swoją recenzją zachęciłem was troszkę, żeby poznać te polskie z wyszczerbionymi zębami wampiry jeden gruby i drugi chudy jak flip i flap. No nie wiem, czy ich polubicie, ale na pewno trochę was rozśmieszą.